pozwoliliśmy sobie nazwać dziegircy, <tryk> pośle, czyli sponsorem, sponsoring antropologiczny, dlatego że często nam się wydaje, że w naszej pracy właśnie pozyskiwania finansów i środków innych niż finansowe stosujemy pewne antropologiczne metody, ale to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Na początek troszeczkę teorii fundraising. To jest jakby generalnie zdobywanie pieniędzy, zbieranie pieniędzy planowe, etyczne i skuteczne i te pieniądze mają służyć dobru wspólnemu. I potem sponsoring jakby mieści się w fundraisingu, czyli sponsoring to wsparcie placówek, inicjatyw, wydarzeń tym podobnych przez firmy odnoszące z tego tytułu określone korzyści, zwykle promocyjne, ale też wizerunkowe czy nawet już stricte, y, jakieś takie materialne, trwałe korzyści. I y, y, y tutaj właśnie też w fundraisingu mieści się crowdfunding. Ostatnio taka dosyć modna forma zbierania pieniędzy, a mianowicie przez sieci społecznościowe, y, na przykład właśnie crowdfunding.pl, bo crowdfunding. Zwykle te projekty, zaraz pokażę właśnie taki przykładowy, który do mnie na przykład najbardziej dotarł. Z, z tej strony Polak potrafi. Często, często na tej stronie znajdują się takie marzenia do spełnienia właśnie. Ja nawet pamiętam, że moja koleżanka jak miała 18 lat, to napisała na tej stronie, że chciałaby pojechać do Krakowa i ktoś jej ten wyjazd zafundował, łącznie ze spaniem w hotelu i tak dalej, więc to faktycznie, tak to faktycznie działa to, co jest najważniejsze w tego typu projekcie, a dlatego nie mówię, bo wydaje mi się, że może e, e, może faktycznie byście mogli też e, do, do szukania środków właśnie na Wasz projekt związany z burztą i z archiwizacją zdjęć może uderzyć w tą stronę też, jeśli by na przykład się okazało, że e, jeśli by się okazało, że, że na przykład nie ma sponsorów potencjalnych, czy, czy nie wiem, czy by, powiedzmy idzie to bardzo opornie, to jednak zawsze takie Zbieranie pieniędzy przez sieć jest jakąś tam deską ratunku, a jeśli się napisze fajny, taki bardzo właśnie chwytliwy, szczery i prosty przekaz, prosty opis projektu, to, to bardzo dużo osób faktycznie może te projekty swoje zrealizować. Tu właśnie nawet nie, nie tylko opis, ale też można jakoś postarać się nad oryginalnym zaprezentowaniem tego projektu, czyli ludzie nagrywają animacje, filmiki jakieś zabawne, jakieś futurystyczne rzeczy, także nad tym zawsze warto pomyśleć, jak w sposób bardzo przekonujący i interesujący to przekazać, żeby jednak, no wiadomo, odróżniać się od innych, czyli nie wystarczy suchy opis, ale jednak podejść do tego w taki sposób bardzo kreatywny. Teraz Wam pokażę to, co na przykład do mnie trafiło. Eee, biury lecą, stolarski piknik dla kobiet. Czyli de, tak, takie prośba o dofinansowanie takiego wydarzenia. Jakby już widzimy, że sam tytuł jest taki właśnie dosyć chwytliwy i, i jak na przykład mnie najbardziej zainteresował tytuł, y, dlatego potem otworzyłam dalej. I no i to teraz widzimy, że jest 74 wspierających na przykład całkowitą kwotę, którą sobie założono, żeby zebrać te z 200, zebrano 4 282 i zostało 28 dni, więc mają dużą szansę, że faktycznie te pieniądze zostaną zebrane. A wypłaca się całość, tego, całość tej kwoty właśnie wówczas, jeśli przez ten określony czas, jaki sobie zadamy, całość kwoty zostanie zebrana, albo nawet więcej. jeśli na przykład E, Napisalibyście, że potrzebujecie 5 tysięcy i ostatniego dnia mielibyście 4 800, to lepiej by było, żeby ktoś z Was wpłacił te 200, bo, bo tak to całe 4 800 przepada po prostu i już, e, właśnie, już jakby nie można... Pieniądze wracają do tych ludzi, którzy przesłali, pieniądze wracają na konta. No i najmniej można wpłacić w takim, w takim na tej stronie złotówkę. E, Tutaj dalej właśnie, właśnie ludzie opisują ten projekt, są zdjęcia, też takie całkiem właśnie, widzimy, interesujące. Michał zna się na stolarce, Kasia animuje projekty kulturalne, także jakby jest opis, kto, kto, kto to robi, co robi właśnie. Chcemy pokazać kobietom w różnym wieku, że stolarka to jest trudnego no i właśnie tak to wygląda tak im Kto widać że patronów mają że, że, że... W Polak potrafi e, znaleźć możliwości, nie? tak, no, tak. Mm -hmm. im właśnie widać że, e, że, że, że, że działa e, Dobra, dalej idziemy także to jest jakby, to są te trzy rzeczy takie, które na których najczęściej pracujemy czyli przypomnę jeszcze raz Fundraising jako ogólne zdobywanie pieniędzy, etyczne, planowe i skuteczne, to się tak nazywa. Potem w fundraising umieści się sponsoring i crowdfunding. Teraz chciałabym Wam przedstawić właśnie, jaka jest jakby droga do, do, do pozyskania sponsorów. To, co jest najważniejsze, to jest najważniejsze naszym zdaniem. Od czego trzeba zacząć? To ocenić potrzeby swojego projektu i swojej organizacji. Czyli na przykład jeśli potrzebujemy powiedzmy właśnie 10, realnie 10 tysięcy, to lepiej jest założyć, że powinniśmy zdobyć powiedzmy 15, tak żeby zawsze mieć taki, taki jak to no, zapas, do zapas do negocjacji z potencjalnym sponsorem. Mm -hmm. I właśnie, jakby ile, ile pieniędzy nam potrzeba, to jest pierwsza, pierwsza, pierwsze pytanie, ale właściwie zanim je sobie zadamy, to musimy wiedzieć, na co będziemy potrzebować tych pieniędzy. Czyli też z tego potem jakby ze spisu na przykład list, z listy rzeczy, które, które są nam potrzebne do realizacji projektu, nie tylko materialnych, ale też na przykład wynagrodzeń albo wynagrodzeń dla artystów, albo na przykład biletów, czy coś takiego, Musimy to wszystko jakby ująć w tym naszym takim pierwszym rozeznaniu się w ogóle, że będziemy szli do sponsora i co potrzebujemy. To, to, co skutkuje w ostatnich czasach najbardziej, jest to wymiana barterowa, czyli wiemy, że jest kryzys, wiemy, że jest jakby mało pieniędzy na kulturę przeznaczanych, na edukację, na takie rzeczy, którymi my się zajmujemy. Więc zostaje nam barter, barter, czyli wymiana dóbr i wymiana dóbr zwykle polega na tym, że prosi się e, sponsora o jakąś, o jakąś rzecz materialną albo jakąś pożyczkę na przykład typu tam powiedzmy pożyczkę projektora na jakiś określony czas, czyli nie, ma, nie zachodzi e, wymiana pieniędzy e, środków finansowych tylko środków materialnych i my z naszej strony wtedy dajemy też coś i to już wtedy jakby wymyślamy promocję, albo tam powiedzmy jakąś alternatywną formę promocji, albo tak jak właśnie może być w Waszym przypadku, że na przykład możecie zaproponować badania, powiedzmy, że prze przeprowadzicie badania, czy zrobicie wywiady, na przykład czy coś takiego. Da żeby właśnie y odpowiedzieć sobie na to pytanie, co my możemy dać i co powinniśmy dać takiemu wtedy sponsorowi czy donatorowi. Musimy sobie jakby ocenić potrzeby tego sponsora, bo jeśli jest to ogromna, ciuchowa korporacja, na przykład crop town albo, albo house, albo coś takiego, to wiadomo że, wiadomo, że do nich nie trafią tam jakieś rzeczy typu, typu, że na przykład umieścimy ich logo na plakacie, no bo oni tych, tego logo mają wszędzie, więc musielibyśmy Musielibyśmy pójść tutaj jakby troszeczkę dalej i na przykład zastanowić się, co takiego specjalnego można by im było zaoferować. Za, za no i e, najważniejszy też, jeden z ważniejszych punktów tutaj, żeby mieć świadomość tego i żeby zawsze też jakby w rozmowie potem ze sponsorami, ale także przy szukaniu już, przy tworzeniu bazy danych, o której, o której mówimy dalej, mieć na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu ona powstała jakby takie, To pojęcie powstało w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, oczywiście w Stanach Zjednoczonych i był to właściwie przełom, bo do tamtej pory wraz z rozkwitem kapitalizmu i liberalizmu jakby pracodawcy i przedsiębiorcy byli, byli nastawieni wyłącznie na zysk i okazało się, że, okazało się, że jakby to jest niewystarczające, że firmy też produkują zanieczyszczenia, że wykorzystują ludzi że y, działają destrukcyjnie na tkankę społeczną, więc właśnie za, za, za to, co złego oddają, powinny wziąć na siebie społeczną odpowiedzialność. I w społecznej odpowiedzialności biznesu mieści się właśnie dofinansowywanie <coughs> edukacji, kultury, sportu, ekologii itd. i jakby działanie na rzecz dobra wspólnego. To jest mam tutaj taką małą uwagę, bo y, Chodzi o to, żeby się jak najszerzej otworzyć, jeśli jak myślicie sobie o potencjalnych firmach, do których możecie uderzać. Czyli raz, że to mogą być firmy, które są dokładnie w tym profilu, czyli na przykład fotograficzne, jeśli chodzi nam o wystawę fotografii. Dwa, możemy myśleć o takich generalnie dużych korporacjach. Ale właśnie idąc tym tropem myślenia, to jaka firma ostatnimi czasy, typu na przykład Croptown i cała ta afera z ciuchami, miała dużo czarnego PR-u w mediach, więc w jakiś sposób będzie chciała go odbudować. Czyli możliwe, że to jest potencjalnie e, zainteresowany sponsor, czyli można też iść z tymi trybikami. Przeczytaliśmy jakiś artykuł, e, w którym obsmarowali jakąś firmę, więc możliwe, że tak naprawdę oni się zainteresują naszym projektem, bo będą chcieli odbudować. Także chodzi o takie e, różne dojścia i pomysły na to. Mhm, bardzo dobrze. Z tym, co powiedziała Agata, wiąże się, też, wiąże się też właśnie następny slajd, a mianowicie odpowiedzenie sobie na pytanie, kogo potrzebujemy. Ono jest Odpowiedź na nie może być tak szeroka, jak, jak wiele jest firm, które oferują, oferują albo oferowałyby pomoc. Więc tak naprawdę pierwszym, chyba i najważniejszym tutaj punktem jest uświadomienie sobie, że potrzebujemy każdego, kto nam da pieniądze po prostu. I potem wchodzą w grę właśnie różne etyczne, moralne yy, i nie tylko bo też finansowe i powiedzmy na no, nasze możliwości rozterki. tylko na przykład, czy weźmiemy Coca-Colę, jeśli chcemy robić projekt ekologiczny, to jakoś na przykład się trochę wypłuci. Yy, no, i, no właśnie, i o, i, o, i o to chodzi. No ale jakby uświadomienie sobie, kogo potrzebujemy i coraz Wychodzenie od ogółu do do, i przechodzenie z ogółu do szczegółu to jest chyba jakby najtrafniejsza droga. Można, można e, wymyślić sobie największą firmę i najbardziej nieosiągalną, jak nam się wydaje, i od niej potem na przykład powiedzmy schodzić co piętro niżej i, i aż trafimy na przykład do kogoś, kto da chociaż ten 1000 zł. E, dobrym, dobrym, e, dobrym, dobrą rzeczą jest też zbudowanie sobie takiej właśnie bazy o potencjalnych sponsorach. Gdzie będziemy mieć numery telefonów od razu do działów marketingu, wszelkie powiązane z taką firmą rzeczy społeczne, do których można się odnieść też, czyli fundacje, jakieś akcje, które finansowali itd. No i taka, no i przede wszystkim mail adres i numer telefonu, i tak by najlepiej od razu do działów marketingu albo promocji. No i trzeci punkt w znajdowaniu sponsora, czyli źródła informacji, to jeśli by tak się zastanowić, Skąd w ogóle mamy, możemy wiedzieć, że, że jakaś firma jest chętna do finansowania projektu? No i przede wszystkim możemy dowiedzieć z internetu. Jak wiadomo, internet jest teraz największym źródłem informacji, ale też takie. Te, jakby taki fakt, y, zwrócenie uwagi na to, żeby mieć cały czas otwarte oczy, że na przykład jeśli widzicie jakiś projekt już duży czy mniejszy, on ma zawsze też stopkę sponsorską i promocyjną pod nazwami. Yy, właśnie jest tytuł, projektu, data i tak dalej, wykonawcy i na końcu macie taki zbiór logotypów. To zawsze dobrze jest prześledzić te logotypy i na przykład zauważyć, czy któreś firmy się powtarzają, czy któraś jest nowa, gdzieś na przykład od czego jest akurat ta czy ta firma. Plus do tego wszelkie nawiązywanie kontaktów w jak największej ilości, nawet z ludźmi, którzy na, na pierwszy rzut oka nie wydają wam się bycie, coś jakoś specjalnie zaangażowani, w kulturę czy w działania, często właśnie owocuje, owocuje właśnie taką trwałą współpracą sponsorską i... Także mówić, jak Wam na czymś zależy, to po prostu gdzieś przy piwie, w rozmowach z ludźmi, a no szukamy, teraz mamy taki pomysł itd. i tak dalej i my naprawdę czasem takimi dziwnymi tunelami odnajdy, znajdowaliśmy sponsorów, bo okazało się, a wiesz, ja tam kogoś znam, ktoś ode mnie pracuje w banku i tak dalej, bo wiadomo, że są miejsca, do których naprawdę jest ciężko trafić Taką drogą chociażby internetową, że nieraz my się obijaliśmy o, korpo o korporacje, jest telefon do sekretariatu, a najczęściej tak naprawdę do dużych korporacji. Nie jesteś w stanie się w jakikolwiek sposób dostać, nie ma podanego numeru telefonu, jest tylko e, taki formularz e, na stronie internetowej, przez którego wysyłasz mail. Formularz kontaktowy. Po prostu tak, nie, nie znaleźć kogoś, kto pracuje tak. w, w takim korpo, e, tak. i przez tą osobę próbować dalej się kontaktować. Dokładnie. Mhm. Bo kluczowe jest znaleźć osobę, która powiedzmy siedzi w dziale marketingu. Także to. To jakby nie chodzi o to, żeby dodzwonić się do sekretariatu jakiejś firmy i że Pani sekretarka zapewni, poda numer biurowy generalny i ona to najwyżej poprzesyła, tylko chodzi o to, żeby tak poprowadzić tam rozmowę, żeby ona już od razu podała e, najlepiej telefon albo chociaż maila do osoby, która dokładnie tym się zajmuje. Bo bardzo często oni on dostają mnóstwo takich maili jednak na, generalnego, na generalną skrzynkę i odrzucają je i w ogóle się tym nie interesują, bo dostają takich zgłoszeń kilkadziesiąt w tygodniu. Także warto jest jednak podrążyć i tak prowadzić rozmowę, że nam bardzo zależy, no to zaraz przejdziemy tę rozmowę. Pokażemy te oferty teraz? Nie, hmm. to ja myślałam hmm. o czy, czyli właśnie tak jak, tak jak mówiła Adzia, kontakt z osobą odpowiedzialną za marketing, przygotowanie dobrej oferty. Okej, okay. hmm. y to właśnie, to co przed chwilą powiedziałam, to no, zaraz będziemy Wam pokazywać oferty sponsorskie, czym one się różnią i jakie przygotowywać, na co zwracać uwagę. Y I to co też przed chwilą powiedziałam, to najważniejsze jest y dodzwonić się, zanim wyślemy jeszcze tę ofertę. My mieliśmy taką taktykę, ja myślę, że ona jest całkiem e, sprawna, czyli nie, że wysyłamy maila na jakiś właśnie... na jakąś Info czy Office Małpa, tylko najpierw dzwoniłam, starałam się e, dodzwonić do sekretariatu, żeby mnie ta Pani połączyła z działem marketingu i wtedy, jeśli z kimś rozmawiałam, to opowiadałam w sposób jakiś tam e, jak najbardziej interesujący, czym jest nasz projekt. Czyli też chodzi o to, że um, musicie się przygotować, że ci ludzie nie mają czasu. Czyli jeśli już się dodzwonicie, co z ogromnym sukcesem, to musicie tak poprowadzić rozmowy, żeby ona była zwięzła, ale bardzo interesująca dla niego, żeby on powiedział, no tak, to proszę mi podesłać maila, w sumie brzmi ciekawie. Mhm. Także to już, jest, to już jest jakiś to już jest bardzo ważny punkt zaczepienia, czyli ważne, żeby się przygotować też do tej rozmowy i żeby jak my ją najlepiej zainteresować. I wtedy taka osoba z reguły Wam mówi, no to jest dosyć standardowy proces, yy, mówi, żebyście przesłali maila, także przesyłacie ofertę sponsorską, którą stworzycie taką generalną dla wszystkich sponsorów, ale tutaj kluczowe jest jeszcze napisanie maila, yy, w której będziemy dzisiaj w części warsztatowej trochę nad tym pracować, czyli... Jest oferta sponsorska generalna, ale do każdej firmy e, tworzycie maila bardzo zindywidualizowanego, czyli odnosicie się w tym mailu do, do jakichś kampanii reklamowych, które e, były powiedzmy społeczne, możecie do tego nawiązać, że bardzo by Wam się podobało, że uważacie, że to działanie jest w miarę podobne. Czy, że kogoś widzieliście, że już wspierali i wy działacie w podobnym, podobnej branży. No to po prostu nawiązać, żeby ta osoba nie poczuła, że to jest mail, którego wysyłacie do każdego, tylko no musicie go zindywidualizować. <coughs> tak, i ja bym radziła też unikania w tytule, unikania tytułów maila typu zaproszenie do współpracy, tak. bo jakby to jest ad hoc wywalane do świętnika po prostu, bo bo myślę, że takich zaproszeń do współpracy to dziennie jest przynajmniej ze 30. Więc. Także w tytule też ja za, zawsze wpisywaliśmy nazwę tej firmy, no i tam jakieś z, z współpraca tam, nie wiem, Riglis z, z, z Festiwalem Murali, coś takiego. Także żeby oni wiedzieli, żeby, że to jest konkretnie tak. do nich, a nie, że przejdzie to zaraz do spamu. Mhm. Y tak, i jak już zadzwonicie i umówicie się na to, że prześlecie mailowo ofertę, to to najlepiej od razu umówić się, no dobrze, to ja Panu prześlę, czy Pani ofertę i może umówimy się na kontakt w przyszłym tygodniu. Czyli dajecie im czas, żeby oni sobie to przetrawili. Jeśli to jest duża korporacja, no to z reguły to wygląda tak, że ten mail dochodzi do osoby od marketingu, ale ona nie jest decyzyjna, więc musi to przekazać też ludziom z innego działu. Także no najlepiej się umówić, tak żeby to też kuć żelazo póki gorące. Jak się udało, no to w ciągu tygodnia zadzwonić i zapytać się czy się zapoznali z tą ofertą, czy im się podoba i tak dalej. Jeśli oni powiedzą, nie, prosimy jeszcze, jeszcze o trochę czasu, no to znowu kolejny, no to może umówimy się na kontakt w piątek. Tak, żeby już konkretnie się umawiać i tego nie odpuszczać. Eee, no I potem, no właśnie, jeśli oni okażą się jakkolwiek zainteresowani, to, to zawsze naj, najlepiej jak najszybciej się spotkać, bo jednak rozmowa w cztery oczy to jest coś zupełnie innego niż drogą mailingową i można naprawdę zachęcić nawet własnym sposobem bycia i opisaniem na żywo te, tego projektu, także fajnie jest po prostu dążyć do tego, żeby jak najszybciej się spotkać i omówić, omówić jeśli, kto, jeśli wykazujemy jakiekolwiek zainteresowania. Tak, i właśnie chyba naj, naj, najprostszą radą tutaj, w, jak prowadzić taką rozmowę, moim zdaniem jest, żeby przede wszystkim być właśnie szczerym i żeby było czuć, że, że, ktoś, że ty się tym projektem pasjonujesz właśnie, że jakby jest to coś, na czym ci zależy. Bo miałam już takie doświadczenia, że musiałam, Ktoś mnie poprosił o załatwienie pieniędzy na projekt, który tak średnio czułam i jakby zupełnie mi to nie szło. Natomiast rozmowy przy załatwianiu pieniędzy na festiwal Outer Spaces, gdzie już się nie mogliśmy doczekać pierwszego dnia festiwalu i żeby to już wreszcie ruszyło, były po prostu zawsze pełne pełne pasji i właściwie prawie zawsze też szczęśliwie zakończone i udane i tak dalej. Więc jakby jeśli nie czujecie projektu, to, to, to lepiej nie załatwiać pieniędzy, to jakby lepiej się nie... Yy, nie, nie starać o, o, o tą funkcję załatwiania. To lepiej być w gabinecie cieni przy tworzeniu oferty, czy coś takiego, osoba, która jest naprawdę jakaś charyzmatyczna, czy właśnie czuje temat, to żeby taka osoba na przykład szła na spotkanie, z mm -hmm. takim sponsorem. Yy. Yy, I tutaj mam napisane wybór podejścia dopasowanego do profilu firmy i projektu. Oczywiście najważniejszy w takiej rozmowie, najważniejszy jest ten taki pierwszy kontrakt, kontakt wzrokowy chyba. I my zwykle po prostu, jak wchodzimy, to się uśmiechamy od padełka, od początku, tak żeby jakby już od samego początku było widać, że nie przyszłyśmy tutaj, nie przyszłyśmy tutaj po 30 tysięcy, ale przyszliśmy Panu pokazać nasz projekt, a przy okazji zgarnąć 30 tysięcy. I jakby właśnie, no, żeby to była taka bardziej metoda. I nie wiem, i na przykład czasami mamy firmy <coughs> takie właśnie bardzo sophisticated, E, gdzie wszyscy chodzą w garniturach my przychodzimy na przykład właśnie z do w kwiaty albo coś takiego i widzimy często, że ta nasza ta, taka różnica pomiędzy nami działa na plus właśnie, że ludzie mają nas za pozytywne wariatki i przez to jakby e, przez to, a no dziewczyny się tak pasjonują, to warto im dać, bo widać, że są co? szczere, po prostu, jakby, no o to chodzi. Nie będziemy Jeśli na co dzień nie chodzimy w garniturach, no to bez sensu jest się wciskać w garnitur na rozmowę, e, jakąkolwiek by ta rozmowa nie była, nie jest to jednak rozmowa o pracy, no bo jakby wyjdzie z nas to od razu, że, że niedobrze się tutaj czujemy. Chcesz coś, coś powiedzieć jeszcze? Tak, ja jeszcze tutaj, tutaj właśnie mi przyszło do głowy, żeby wam jeszcze powiedzieć, że czasem w ogóle, firma nie wskazuje na to, że mogłaby być zainteresowana, bo to jest, bo to jest ktoś, kto się zajmuje zupełnie inną branżą, a na przykład usłyszeliście od kogoś, że ta osoba interesuje, na przykład dyrektor jakiejś firmy interesuje się kulturą czy powiedzmy jest jakimś działaczem, aktywistą i to... No, w naszym przypadku ludowa być. Hmm. ludową to takie no ale to właśnie no, tą ludową no, pokazać współcze współczesny sposób no to już można, to są jakieś takie punkty zaczepienia. My na przykład przy jednym festiwalu Murali współpracowaliśmy z biurem nieruchomości, gdzie jakby no pierwsze skojarzenie nie do, końca, nie do końca by nam to nasunęło, ale dowiedzieliśmy się, że facet, który to prowadzi, interesuje się kulturą i lubi, lubi sobie czasem zabłysnąć w mediach i, i znowu pod, pod to, na to go wzięliśmy i się zainteresował. Także no, warto też myśleć o takich sytuacjach. No, a już w ogóle, na przykład, jeśli się okaże, że macie najmniejszy choćby y, wspólny temat, y, niechby to było, że, że na przykład Gościu trzy lata temu był zupełnie przypadkiem na przegronie zespołów folklorystycznych w, w Cimiu Dolnym, to po prostu łapać to i trzymać się tego tak długo, aż nie, nie wybuchnie z tego właśnie coś fajnego, to takie rady takie, w rozmowie. Tak, no, no właśnie, każdy ma jakąś swoją taktykę, my wam właśnie opowiadamy bardzo z naszego doświadczenia, także staraliśmy się zawsze dosyć luźno prowadzić tą rozmowę i takich z punktów stycznych szukać. I jeśli coś właśnie się znalazło, typu ptim dolne, no to rozmowa, nie? Płyniemy z gadką. Jest też jeszcze taki pewien rodzaj marketingu, który roboczo nazywamy marketingiem rozpaczeniowym i polega on na tym, że e, Próbujemy na tyle wzbudzić, nie wiem, nie wiem czy to nazwać litością, ale pewnego rodzaju e, takie przykre zrozumienie dla, naszy, dla, naszej, e, dla naszej pozycji e, ludzi kultury jako tych właśnie takich wypchniętych, niedofinansowanych nigdy przed nikogo, pasjonatów, którzy nie mają na chleb i itd. Tak że jest e, strategia e, troszeczkę ze studiów e, wyniesiona bo e, Często się e, po, pojawiały na studiach takie rady, że no jak już nikt nie chce z sobą rozmawiać, to może... Tak, jedną to no, ci kazały, błagam! To jest moje to jest, to jest <głos> na zupełnie... E, e, <głos> no ale zdarza się też, że, e, że działa po prostu. No i też moim zdaniem jakby to, co można, to, co można powiedzieć, może na koniec tutaj tych takich rad trzeci Ani i Agaty, że żeby nie bać się takiej też intelektualnej konfrontacji, bo to czasami również wychodzi na plus właściwie zawsze, jeśli ktoś widzi, że nie, nie, jakby nie dasz, że ktoś nawet, nie wiem, jest, jest panem prezesem i łaskawie ci zaprosił na rozmowę, to jakby nie poddać się tej yy, relacji, władzy. relacji władzy, która jest tak naprawdę wyłącznie jakąś tam unoszoną, umowną kwestią. Mówioną kwestią. Czy na pytania, zanim do tej oferty sponsorskiej, przejdziemy? Może właśnie Wam pokażemy teraz takie, o, omówimy tak, dwie, dwie, dwie różne dwie oferty, oferty sponsorskie, które przygotowywaliśmy jedna jest z naszego festiwalu murali Outer Spaces, a druga jest z Mediation Biennale, czyli takiej powiedzmy trochę jakby poważniejszej organizacji, która się starała znowu o większe powiedz, pieniądze powiedzcie może, jak długie powinny być maile, które są kierowane, są tu pierwszym kontaktem to jest najgorsze jest właśnie w tym, że ludziom jest ciężko przeczytać więcej niż pół strony maila, więc yy, on wiemy. musi być bardzo zwięzły. Najważniejsze jakieś kluczowe informacje, przy czym właśnie takie skierowane typowo do tej firmy. Tak, a, a jakby opis projektu i tak dalej, to co się będzie działo, kto jest tu zaangażowany, to wszystko wpychamy do oferty sponsorskiej. Natomiast mail wysyłanie załączników jest, jest spoko przy takim pierwszym mailu, czy nie? Tak, tak, tak. Od I razu spokojnie... wysyłasz maile, w którym mówisz, że chciałabyś nawiązać współpracę i opisujesz, dlaczego akurat z tą firmą i co robisz, w naprawdę w dwóch, trzech zdaniach i piszesz, że w załączniku załączasz ofertę sponsorską, która jest dokładniejszy opis całego hmm. wydarzenia, nie? Przy czym wiadomo, że też oferta sponsorska nie może mieć 20 stron, więc to też tam musi być w miarę zwięzłe i jak najbardziej atrakcyjne i graficznie, fotograficznie i tak dalej. Zresztą zobaczycie. Najpierw Wam pokażemy właśnie ofertę z Festiwalu Murali. to można chyba bardziej dobrze robić w całości. nie mam skrótu. Full screen. Control L. No, y, pierwsza strona, taka tytułowa, to też ważne, ważne jest, żeby podać datę i, i datę y, wydarzenia i, i miejsce, bo to, to jest takie też kluczowe, na co zwracam uwagę. Dalej ja mamy właśnie opis projektu. Tutaj y, ta, ta oferta nie była też tak bardzo ja super miejsce. udana właśnie. Ale w tym opiecie to był na trzeci festiwal więc jakby skupiliśmy się na tym żeby podkreślić że dwie poprzednie edycje były super udane i wszyscy się cieszyli warto więc zatem zainwestować w trzecią edycję. I wszystko Właśnie fotki, ten, no, no. fotki Właśnie ale sześć. jak dobieramy fotki, tak żeby ci ludzie widzieli, że tam dużo się osób działo. przychodziło i że się My. działo, czyli nie dajemy fotki, która się nam działo. się wydaje być artystyczna i jest tam smutny gołąb na podwórku, tylko My. dajemy, no, no, no tutaj no wiecie, takie bardzo kapitalistyczne podejście i dajemy fotki, gdzie pokazujemy dużo ludzi, jest całkiem spora widownia i tak dalej. My. Albo właśnie, jeśli jeszcze nie macie widowni, no to hipotetyczną sytuację z, z wystawy, z wernisażu, gdzie tej widowni będzie cała wówta. No i to właśnie opis naszych poprzednich festiwali. Warto się tutaj skupiać, z kim na przykład wcześniej współpracowaliście, czy nie wiem, jeśli teraz na przykład będziecie organizować, jest plan, żeby wystawa i tej fotografii związanych z bursztą była w Starym Browarze, to, no to jest bardzo ważne, tak. że to będzie w Starym Browarze, bo to jest od razu po prostu biały kluk i wa warto to podkreślić, że Stary Browar, który skupia w sobie e, mnóstwo różnych ludzi i tak dalej. Mhm. I że zaufanie, że, że się tak, tak, <śmiech> tak, że ucieszyliście się zaufaniem grażony Kulczyk tam i tak dalej, by zaufanie to jest też takie słowo klucz tutaj. Mhm. Tak, no i warto się przedstawić zawsze w ofercie sponsorskiej, czyli kim jesteście, dlaczego to robicie. Oczywiście też bez jakichś długich elaboratów, ale jakoś tak krótko i zwięźle, żeby oni poczuli, że jesteście ludźmi z zajawką, macie też już. Na pewno warto podkreślić, że macie już w tym jakieś doświadczenia, czyli że nie jesteście pierwszymi i lepszymi ludźmi z ulicy, tylko wy już coś, coś w tym klimacie robiliście. Mhm. Tak, i no i plan akcji, które będą się działy i tak samo właśnie, jakby zawsze jest dobrze mieć dobrego grafika takiego, który, który wie o co chodzi, nie, do tworzenia, tej, do tworzenia tej oferty sponsorskiej, tak żeby jakby właśnie wszelkie zdjęcia były kompatybilne z tekstem też, żeby to było miłe dla oka, żeby jednocześnie też zatrzymywało to oko na, tutaj na no, przykład widzimy na naszym, na tych naszych trzech zdjęciach że na dźwigu wisi taki baner na Toyo Next i był to jeden z naszych właśnie to była jedna z naszych ofert dla sponsora, że ten dźwig, który przez 6 dni stoi w centrum miasta w widocznym miejscu, gdzie wszyscy przychodzą, on może być on właśnie może być obwieszony banerem takim sponsora. To to było takie powiedzmy Coś na to wpadliśmy. Niezbyt te ślotne, ale przydało się po prostu. Więc widzimy, że tutaj, że tutaj coś takiego zrobiliśmy i my na tych zdjęciach pokazujemy. Nie? I właśnie jeśli. No to akurat to jest festiwal, także troszeczkę inaczej niż Wasze jedno wydarzenie, ale taka A, też tak. <laughs> Chodzi o to, że jeśli macie, jeśli przygotowujecie ofertę na jakieś wydarzenie, które zawiera w sobie kilka jakichś tam działań, no to nie, nie wypisywać też wszystkich działań, bo to właśnie mija się z celem takiej zwięzłej oferty sponsorskiej, a skupić się na tych, które właśnie mogą najbardziej przykuć uwagę potencjalnych sponsorów i też pod kątem takim interesującym, ale też pod kątem, gdzie oni mogliby tam zaistnieć. Czyli wiadomo, jeśli robimy jakieś bardzo niszowe warsztaty, nie wiem, niszy retencyjnej czy coś takiego, to jeśli naszym głównym sponsorem nie będą firmy ekologiczno-ogrodnicze, to niekoniecznie dawać to, a jednak na przykład murale mhm. w na przykładzie tym, gdzie wiadomo, że sponsorzy będą zainteresowani logotypami. Że Czyli trzeba na przykład sobie odbierać priorytetowo, e, jakie wydarzenia wrzucać. Mamy wernisaż, a uderzamy do firmy z biżuterią i e, wiemy, że na tym, tym wernisarzu pojawi się 200 osób, w tym na przykład 100 profesorów, więc oferujemy im, że mogą postawić swoje stoisko, co jest, co jest też znowu takie etycznie, takie sobie, ale jak nie mamy wyjść, to no. czasami to już trzeba się na takie rzeczy też godzić, nie? Czyli na przykład stoisko na wernisażu, wtedy ten wernisaż staje się takim wydarzeniem, który jest wart uwagi sponsora. To zaraz jeszcze opowiemy, po pokazaniu na co uważać, jak też negocjować, bo czasami, a to zaraz przejdę do tego, czasami sponsor chce wejść na głowę i naprawdę zrobić z tego śmietnisko logotypów i, i wiadomo, że też nie chcemy się na to zgadzać, także też na to trzeba uważać. to tak? no tutaj kolejne tam opisy z zdjęciami. Thank <laughs> you. I my tutaj akurat w tej ofercie stwierdziliśmy, że, po, że ona będzie taka bardziej ogólna i że po prostu potem z każdą z tych ofert będziemy chodzić już do, do kogoś, z kim się zdołamy umówić i jakby będziemy właśnie będziemy pokazywać im to na bieżąco. I na przykład właśnie powiedzmy umieszczenie logotypu sponsora pod muralem festiwalowym to w domyśle jest rzecz, za którą chce, chcielibyśmy najwięcej pieniędzy, najwięcej, największego wsparcia i potem i potem właśnie po kolei, powiedzmy, schodzimy coraz mniej. Tutaj ale ja może to przeczytać właśnie na głos, yy, jakie, jakie rzeczy my na przykład oferowaliśmy, bo możecie już się zacząć zastanawiać, bo za chwilę będziemy myśleć, co byście mogli oferować sponsorom w kontekście wystawy burszty. Także no, my tutaj mieliśmy umieszczenie logotypu sponsora pod muralem festiwalowym, umieszczenie banerów reklamowych sponsora przy malowanych ścianach, specjalne miejsce ekspozycji logotypu na materiałach reklamowych, umieszczenie logotypu sponsora na interaktywnej grze przystankowej, udostępnienie miejsca na reklamę podczas blok party, informowanie o otrzymywaniu wsparcia w komunikatach prasowych, udostępnienie miejsca do ustawienia lub instalacji różnych form reklamy przestrzennej w czasie trwania imprezy, logo na oficjalnej stronie internetowej oraz na pro profilu w serwisie Facebook. Mm -hmm. I tutaj na przykład my akurat tego nie mamy, ale co, czego nas nauczyło doświadczenie, to warto zaznaczyć, możecie się pochwalić, że strona wasza facebookowa czy internetowa ma e, dużą oglądalność, czy ilość tam fanów, to warto to wypisywać. Nawet w takie statystyki zrobić. Tak, czy właśnie staty statystyki, no bo wiadomo, że świat facebookiem się toczy. E, też pod, e, pod tą ofertą zawsze warto dodać, e, że, że to jest wszystko do negocjacji, czyli że to są takie wstępne propozycje i w zależności od wsparcia można tutaj negocjować e, przy czym właśnie to żeby jakby od, od początku do końca wiedzieć, nigdy nie używamy prosimy o danie nam pieniędzy sformułowania, tylko zawsze słowo to jest, pieniądze się nie wsparcie, pojawia nie pojawiają się w ogóle pieniądze. zawsze jest to wsparcie, już nawet dofinansowanie brzmi tak dosyć słabo ale właśnie wsparcie i e, pomoc e, współpraca, jakby takie rzeczy nie? czyli takie miękkie określenia tak zwane bardziej to jest znowu właśnie oferta Mediation w Biennale, które organizowało Biennale w Poznaniu, czyli najwyż, największą wystawę sztuki w Polsce i w sumie w tej części Europy. I tutaj warto się zastanowić, tutaj na przykład są słowa ja bym Aha, Tomasza Wedlanda, czyli dyrektora Mediation z Biennale, który sam jest uznanym artystą i jest dosyć znany, więc jeśli wy macie tutaj znaną kuratorkę... Poczekaj yy, się Czyli to jeśli to macie na przykład znaną kuratorkę yy, przy waszej wystawie, to może warto, yy, warto, żeby pojawiły się dwa, trzy zdania od tej kuratorki, która jest jakąś tam znaną... Albo na przykład mamy profesora y, bursztę młodszego, syna i on jest też jakim, jakąś już rozpoznawalną postacią, więc na przykład poproszenie jego właśnie o napisanie takich kilku słów wsparcia do tej oferty. Tak. Yy, tu jest... no. mhm. I tutaj właśnie wskazujemy, że kurczę ciągle lecki. Tutaj zwracamy uwagę na to, ilu było widzów i, od, i odbiorców wcześniej. Czekajcie, ja może to włączę jeszcze raz. Tak, czyli... Zwracamy uwagę, jak, jaki jest zakres odbiorców. No i tutaj na przykład, jeśli planujecie to w starym browarze, no to znowu można polecieć na, na sławie starego browaru i tego, ile tam osób trafia, ile osób przechodzi. Przez to na pewno oni mają jakieś takie statystyki i właśnie o tym napisać. Czyli, że możecie zagwarantować, że będzie wielu odbiorców, którzy zobaczą, że ta firma zaistniała przy tym wydarzeniu. Nie? Yy. Jest? to jest ten, tak naprawdę ta to, to oferta tutaj jest trochę przegadana też ale ona y, powstawała jakby zanim dokładnie program został napisany więc też chciałyśmy zwrócić uwagę tutaj na to właśnie sponsor tytułowy sponsor główny sponsor sponsor nagrody Sponsor nagrody mediator i tak dalej. żeby Wam pokazać, że są różne formy pisania oferty sponsorskiej, czyli są takie, gdzie przy większym wydarzeniu warto ich tam tytułować, że oni się poczują bardzo vip bo będą sponsorem tytularnym, no tak jak jest chociażby Y, przy festiwalu y, t i Nowe Horyzonty, prawda? No To już jest sponsor tytularny, bo wszyscy w nazwie to kojarzą, i to się wszystkim w głowach utrwaliło, czyli to już jest coś... Co, co Life Music... Tauron tak. na przykład. To, czy Tauron, nie? To, to, to są właśnie też... Takie czy na przykład... Typy, żeby znaleźć bardzo dużego już sponsora i wtedy wiadomo, że wydarzenie się kojarzy, no Heineken, no to wiadomo, wszyscy piją. Tiwo Heimeken i wokół tego się kojarzy, nie? Też inną formą tego sponsora tytularnego, jakby bez ingerowania w tytuł imprezy, jest na przykład to, że jakaś większa część takiej imprezy potem ma nazwę właśnie od tego sponsora, typu, nie wiem czy kojarzycie, o Festiwal w Katowicach i jest tam scena M-Banku, cała scena M-Banku jakby, czyli M-Bank sponsoruje ten festiwal, więc pozwolono jedną scenę nazwać imieniem właśnie. Dalej mamy sponsora głównego, to jest taki, który się pojawia też właśnie na wszystkich materiałach i w komunikatach prasowych. Przy czym warto zauważyć, że to jest bardzo trudne, że na przykład w radio, w audycji, do której będziecie zaproszeni, żeby opowiedzieć o projekcie, żeby powiedzieć, że na przykład ta czy ta firma nas sponsorowała, bo oni już to uważają jako kryptoreklamę i wycinają po prostu te rzeczy. Więc jeśli już to na jednym wdechu, tak żeby nie można było, jeśli obiecaliście sponsorowi, że powiecie o nim w mediach, to na jednym wdechu z przygotowanym po prostu już całym, e, całym wywodem, żeby nie mogli was e, uciąć nagle, e, że na przykład tam dziękujemy firmie tej i tej za takie i takie wsparcie, bla, bla, bla, bla, to tego nie utną po prostu, nie? A po, komunikat się pojawił, pojawił, nie? E tak, no, w tej wcześniejszej ofercie, tak jak widzicie, nie było mowy o finansach, a mm. tutaj na przykład jest sponsor tytura, tytularny 50 tysięcy, sponsor główny 25-10, także no, możecie się zastanowić, czy opisujecie po kolei jakie wsparcie mogą, na, jakie, znaczy, na jaką reklamę mogą z Waszej strony liczyć, czy na przykład właśnie robicie takie różnicowanie, w zależności od wkładu tam tysiąc, trzy tysiące, dziesięć tysięcy możecie zaoferować to i to, to już, to już jest kwestia tak naprawdę do odgadania i zastanowienia się, przy czym nam się wydaje, że przy takich mniejszych wydarzeniach to, to nie ma co robić takich podziałów, no bo to bo że mi się sobie kucza, tysiące, tysiąc, do tysiąc, do tysiąc bym dała, ale tu jest, że pięć tysięcy co najmniej, no to już nie ma pięć To już jest, tysięcy, jest takie nie? trochę ograniczające, także więcej pola znowu do, do negocjacji zostaje Wam po prostu wymienienie to w tabelce, a, a warto zaznaczać już ro, przy rozmowie czy w mailu, że, że każda wsparcie jest istotna dla tej idei, bo tak nam Wam zależy, żeby ją zrealizować. E, dobrze, i teraz jeszcze chciałam Wam pokazać, e, jeszcze jedną ofertę, czyli naszą z festiwalu murali z 2013? Nie, 2012. Mm. Kontrol. I tutaj znowu tylko chciałyśmy zwrócić uwagę też w jaki sposób y, zaznaczyliśmy. O, y, Sponsora, czyli właśnie Mecenas Festiwalu, sponsor, główny sponsor. I znowu w takiej formie graficznej zaznaczaliśmy, yy, na jaki rodzaj wsparcia liczymy i co my możemy zagwarantować, jeśli chodzi o kwestie promocyjne. Także to tak, żebyście mieli po prostu do porównania, że no, graficznie można się tym podjąć, <śmiech> różne atrakcyjne formy pokazywania tego są. I no, nie wiem, dla nas Tutaj było też fajne, że były te queer-kody, czyli to już jest takie bardziej nowoczesne. oni mogli, Wiadomo, że w korporacjach mają e, smartfony i tak dalej, różne takie aplikacje, więc tutaj już podążamy za trendami i tak dalej. Można też nad tym pomyśleć przy wystawie. Dobrze, to, to tyle. i mo Możemy przejść do warsztatów? No właśnie, co jeszcze chcieliśmy powiedzieć, na co uważać na sponsorów, to to, to że oni mają zawsze parcie, żeby ich logotyp był naprawdę E, ogromne, czyli im większy, nie ma czegoś takiego jeszcze w Polsce jak, nie wiem, można zauważyć w innych krajach, w Szwajcarii tak, na, e, na przykład, jest jakiś festiwal i te logotypy są tylko, na przykład sponsoruje ogromny bank, który za duży kwadł i te logotypy są maleńkie na ulotkach, a i tak wszyscy wiedzą, bo kojarzą to wydarzenie z danym sponsorem, u nas nic takiego nie ma, u nas musi być logo 5 na 5 metrów, najlepiej jest, tak jak nam oferowali pod muralem, a najlepiej, żeby mural był w ogóle coca nie? Także, być na tym wyczulonym i, i też przygotować się coś na coś takiego, że, no, że może to jest zbyt krzykliwa forma reklamy, że tutaj to jest poziom artystyczny, więc zależy nam na nie takim komercyjnym pokazywaniu logotypów. No tutaj musicie się przygotować na to, że oni będą walczyć jak lwy na to, żeby jak największy logotyp i na, na takie od, odpieranie musicie się też przygotować. No bo wiadomo, że no tu całej prezentacji macie wszędzie mnóstwo jakichś logotypów, więc bardziej jeśli coś takiego, no nie no może nie logotyp, ale my wam za, zaproponujemy jakąś ciekawą firmę, w, formę e, filmu reklamowego, który gdzieś tam by się mógł pojawiać, czyli też musicie sobie pomyśleć o jakichś takich własnych zasobach, czyli nie wiem, jest ktoś w ekipie, kto e, robi jakieś fajne filmiki, i w sumie nie kosztuje ko do, do, jakoś tam wiele e, sił, także może coś takiego z własnych zasobów zaproponować im, co nie będzie się kłóciło z własnym wydarzeniem, a będzie na pewno o wiele lepsze, a też bardziej alternatywną formą reklamy dla, dla takiej firmy, nie? Także, no, nad tym się warto zastanowić. To, no, to my teraz chcieliśmy przejść do takiej części warsztatowej, po tym krótkim wstępie. Nie wiem, czy w ogóle może macie do nas jakieś pytania e, związane, e, mam wirusa na komputerze, <śmiech> związane właśnie z tą prezentacją tych ofert, czy, czy z tym, jak to budowaliśmy? Mm -mm. No dobra, to jak nie ma pytań, to właśnie może przejdziemy do części warsztatowej.